Witam wszystkich w Karpiowym Podcaście. Z tej strony mikrofonu Paweł Mateja i Michał Rakowicz. Czyli Jerry. Witam Cię Pawle, witam słuchaczy. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o książce, która wyszła w serii Biblioteka Grozy, z pewnością znanej Wam serii Biblioteka Grozy, wydawnictwa cent Wyszła w niej bodajże w marcu, a mowa o szalupach z Glen Carrick, Williama Hope'a Hodgsona. Jest to czwarta publikacja Hodgsona, jaka ukazała się w Polsce w zasadzie w ogóle. Mogę chronologicznie szybko powiedzieć. Pierwsza książka, jaka u nas się ukazała jeszcze za komuny, to był Dom na granicy światów, i którą osobiście uważam za jedną chyba z najlepszych książek, czy powieści grozy, czy w ogóle rzeczy grozy w historii, na dalej Widmowi Piraci. I później była długo, długo przerwa i dopiero po wielu latach właśnie wydawnictwo CENTE najpierw wypuściło, no, w zasadzie też kilka lat temu, tropiciela duchów, czyli zbiór opowiadań o paranormalnym detektywie karnackim, a teraz Szalupy z Glenn Carrick. Przyznaję, że bardzo zaskoczyło mnie to, że minęły już chyba dwa miesiące od premiery książki i ja bardzo mało jakiejś znalazłem opinii w internecie na jej temat, co, co mnie bardzo zaskoczyło, bo dla mnie to była jedna z chyba najważniejszych i najciekawszych premier jak na razie w całej serii. Taka, na którą bardzo czekałem, która bardzo mnie cieszyła. I w ogóle, żeby nie przedłużać, chciałem powiedzieć po prostu kilka słów o tym, kim w ogóle był William Hope Hodgson, bo to był bardzo ciekawy pisarz i bardzo ciekawa jakby osoba sama w sobie i jakby jego historia, historia jego życia. Bardzo ładnie tutaj komponuje nam się z powieścią, o której będziemy opowiadać. Urodził się on w Anglii w 1877 roku i jeszcze jako nastolatek, a tutaj warto wspomnieć, że miał bodajże dziesięcioro rodzeństwa. Jako nastolatek zaciągnął się na statek, na którym, że nie na jednym statku, ale na kilku, odbył wiele tam podróży po świecie jako marynarz. I dopiero, to wydaje się, w bardzo młodym wieku, ale to z naszej perspektywy, w wieku 22 lat rzucił morze i założył szkołę kulturystyki. I to jest w ogóle ciekawa sprawa, dlatego że ta jego szkoła kulturystyki to podobno też nie był taki pomysł znikąd. Założył ją dlatego, że nie chodziło o ćwiczenia takie stricte fizyczne, to była po części szkoła samoobrony, dlatego że będąc tym takim młodym marynarzem na statku, a dodatku odznaczał się delikatną, dosyć urodą, nie był najlepiej na statkach traktowany i jakby sam z siebie musiał się samobrony nauczyć i postanowił, że będzie tego uczył dalej, po tym jak już rzucił morze. Jak się okazało, szkoła kulturystyki to nie było zajęcie, z którego byłby się w stanie na dłuższą metę utrzymać i postanowił przenieść jakby z tego swoją działalność na publicystykę. Po jakimś czasie, kiedy publicystyka też nie do, nie do końca mu wystarczała, zaczął pisać opowiadania do, do prasy, z czego przerzucił się na powieści. I tutaj jeszcze taka w zasadzie też ciekawa rzecz, do której pewnie później wrócimy, a przynajmniej będę chciał na chwilkę do niej nawiązać. Napisał on cztery powieści, które ukazały się w kolejności takiej. The Nightland, u nas do tej pory nie wydany, później Dom na Granicy Światów, Widmowi Piraci, a na końcu Szalupy z Glen Carrick. No, nie, nie, nie, czekaj. Wiesz to tak jak, jak ja mam otwartego Lovecrafta, to było najpierw Szalupy z Glen Carrick, Dom na Granicy Światów, Aha. Widmowi Piraci i Nightland na końcu. Odwróciłeś kolejność. Tak, ale widzisz, właśnie o to, o to mi chodzi. Dlatego, że rzeczywiście, ty mówisz dobrze, w takiej kolejności one się ukazały, a kolejnej, którą ja wymieniłem, to była kolejność, w jakich on je pisał, dlatego, że podobno właśnie było tak, i to jest bardzo taka ciekawa rzecz, że wydał je w odwrotnej kolejności niż napisał, czyli The Nightland była pierwszą rzeczą, którą stworzył, a wydał ją dopiero na samym końcu w i dodatku w dwóch wersjach. Najpierw w wersji okrojonej w zasadzie do opowiadania, a później w tej pełnej takiej długiej powieści. No, no to ciekawe faktycznie. Ale do tego pewnie jeszcze później wrócimy, bo to się też będzie nam, myślę, że jakoś tam fajnie komponować. No dobrze, ale już, już przechodząc do książki. bo Jak już wcześniej cię pytałem jeszcze poza nagraniem, mówię, że to jest twoje pierwsze spotkanie z Hodgsonem. I zastanawiam się, jak, jak tak ogólnie odbierasz całą powieść, czy, czy nie wiem, byłeś zadowolony z lektury? Jak Ci się w ogóle podobało? Tak, to jest moje pierwsze spotkanie z Hudsonem i to jest w zasadzie taki jeden z autorów, który dla mnie... To jest taka przysłowiowa kubka wstydu, bo ja do domu na granicy światów się zbieram od bardzo, bardzo dawna. Z widmowymi piratami to wydawało mi się, że ja czytałem tę książkę, natomiast to też przed nagraniem sobie żeśmy porozmawiali, że ja w trakcie lektury i przygotowując się do podcastu, jak sobie później poczytałem o, o, tym, o tych jego książkach, to się zorientowałem, że ja pomyliłem widmowych piratów z, ze zbiorkiem Howarda, Tygrysy może, i jakoś tak mi się to w głowie zupełnie poprzestawiało. I w sumie ja do końca nie wiedziałem, czego się po nie spodziewać, bo tak jak pamiętam, ty mi poleciłeś Szalupy, no to tak żeśmy rozmawiali, że to jest przykład takiej powieści marinistycznej a mhm. ja otwarcie przyznam, że lubię tego rodzaju prozę, dlatego że z jednej strony ona jest kojarzona z takimi typowymi przygodówkami po nie wiem, Wyspy Skarbów chociażby i wszystkich klonów z niej wyrosłych. A z drugiej strony ja bardzo dużą atencją darzę Konrada, Josepha Konrada, a on też w swojej bibliografii miał sporo tego rodzaju powieści, które no, zahaczały było te wątki morskie. I ja miałem taki okres chyba na studiach, gdzie bardzo dużo Konrada czytałem i, i, no i, i lubię ogólnie tego rodzaju literaturę. Jak siadłem do Hodgsona, to mm, pamiętam, że siadałem bez jakichś większych oczekiwań i początek mnie zachwycił. Później ta powieść się bardzo mocno zmienia i myślę, że to omówimy sobie zaraz dokładnie, jak to, jak to wypada, ale mimo wszystko oceniam całościowo książkę bardzo na plus. Mhm. Ja też tak od razu powiem, bo już zacząłem od tego wcześniej, że Dom na granicy światów to jest taka naprawdę książka, którą ja kocham i to jest chyba pierwszy w zasadzie horror, jaki w życiu przeczytałem. I jeden chyba z dwóch horrorów, jakie w domu moim rodzinnym leżały, drugim był Zew także miałem bardzo dobry początek, bo przy okazji na przemian z tym czytałem jakieś śmieci z biblioteki w stylu chyba Gaja Smitha. Ale bardziej, bardziej jednak to mi siadło w pamięci do tej pory po prostu jak myślę o domu na granicy światów, czytam jakieś opisy, choćby takie skrótowe fabuły, to aż mam ciarki. Z kolei Widmowych Piratów czytałem też już lata temu, ale przyznam, że zupełnie nic, a nic z tej książki nie pamiętam, co nie traktuję tego jako jej wady, choć z pewnością nie była aż tak dobra jak Dom na granicy światów. Ale to, co z niej pamiętam, to to, że ona była po prostu tak boleśnie naszpikowana różnymi terminami takimi marynistycznymi, że ja nie do końca czasem wiedziałem, gdzie się dzieje dany moment. Może teraz byłoby mi łatwiej, wtedy byłem jeszcze sporo młodszy. No, opowiadania o Karnackim to w ogóle, moim zdaniem, super trawa. A co do książki, o której tutaj mówimy, co do Szalup... To ja w zasadzie, no zresztą w ogóle jak tak sobie szukałem czegoś na temat książki, jakiejś opinii, to zaczynając od Joshiego przez Lovecrafta, aż do twojej czy mojej opinii, bardzo, bardzo podobny jest odbiór jej. Mianowicie zachwycający początek i no, nie szczególnie może zachwycający, no ale powiedzmy, że w miarę satysfakcjonujący, mam nadzieję koniec. Znaczy mam nadzieję, że dla Ciebie również był jakiś taki wystarczający. No, był, początek był, powieści tak. to jest po prostu coś dla mnie było niesamowicie uderzającego. Jak przeczytałem jakieś pierwsze, nie wiem, 20 stron, to ja po prostu myślałem, że nie wiem, no, no, że, to, że, to, że to jest coś absolutnie niesamowitego, bo w zasadzie nie mówiliśmy jeszcze o czym ta, ta książka jest. No tak, zabrakło szymasa w podcaście i od razu nie ma. <głos> tak. Właśnie super jest ten początek. Pięć, po pięciu dniach pływania szalupą, jak się możemy tylko domyślić, że statku, który nazywa się Glen Carrick, czy w zasadzie w dwóch szalupach, marynarze docierają do jakiegoś dziwnego, bagnistego, ponurego lądu, na który no, w zasadzie wychodzą, żeby po prostu zbadać miejsce i okazuje się, że to miejsce jest jakieś takie naprawdę... Totalnie niesamowite, totalnie obce, do niczego niepodobne i przerażające. I wiecie, i tutaj. Dla mnie to po prostu było niesamowite, że on po prostu wszedł tak, tak z buta, że tutaj nie było żadnego wstępu dosłownie. Nie wiedzieliśmy, co się stało, dlaczego oni są w tych szalupach, dlaczego nie płyną statkiem, jaka była katastrofa, kim oni są, gdzie oni w ogóle dopłynęli. Wszystko było tak niesamowicie tajemnicze tak, takie, i takie konkretne, nie? że tutaj on w ogóle jakby nie wchodził w żadne wątki poboczne, tylko pisał po prostu o tym, że oni idą czy płyną, słyszą jakieś dziwne dźwięki, patrzą na jakieś dziwne glony, Coś, jakieś dziwne drzewa, które też nie przypominają naszych drzew, to wszystko było tak zupełnie obce, zupełnie takie przerażające, no, że ja naprawdę chyba się nie spotkałem jeszcze z czymś takim w literaturze. Może u Lovecrafta. No, ten początek jest na pewno rewelacyjny, dlatego że Hodgson robi tutaj rzecz jedną absolutnie mistrzowską, czy kapitalną w moim odczuciu, że on sobie świetnie radzi z kreacją świata, który przeraża czytelnika tym, że jest tak kompletnie obcy. I to jest, to jest jakoś unikatowe dla mnie, wydaje mi się, bo twórcy literatury i współcześni i dawni no, często mają problem z wykreowaniem te, te, takiego świata przedstawionego, od którego by ta obcość biła. To w najlepszych opowiadaniach Lovecrafta, no to przecież to się czuje wręcz, że, że mamy do czynienia z czymś, czego ludzki umysł nie jest w stanie objąć. I tutaj ten początek jest właśnie napisany w takim stylu, że wszystko, co spotyka tych naszych bohaterów, no jest szalenie niepokojące, dlatego że on nawet językiem on jakby stara się nam nakreślić, że w zasadzie to wiele z tych rzeczy, które ci marynarze spotykają, no nie są w stanie do końca nawet wyrazić, z czym mają do czynienia. A jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że Hudson jest dosyć skąpy w mhm. detale, jeżeli chodzi na przykład o jakieś tam potwory, czy jakieś takie niepokojące zdarzenia, no to to, to wszystko powoduje, że bardzo silnie zaczyna działać wyobraźnia uczytelników, i ten początek, to otwarcie pod tym kątem się sprawdza naprawdę doskonale. I, no i tutaj to jest absolutnie kapitalna rzecz w tej powieści. Mhm. Ja właśnie sprawdzałem sobie w niewysłowionym horrorze Joshiego, co on sądził na temat tej powieści i właśnie zaznaczał dokładnie to samo. Ja tutaj no, przepisałem sobie w z grubsza to, co mm, takiego najciekawszego zaznaczył i to, to się pokrywa z tym, co powiedziałeś, że jest tam po prostu taka niemożność zdefiniowania, czy w ogóle określenia pochodzenia, czy, czy w ogóle tego, czym są, napotkane przez nich istoty. I to w ogóle super jest to, że Joshi w ogóle samo słowo istoty daje w cudzysłów, bo tak naprawdę tutaj do, to jest tak zupełnie niedookreślone. Że tutaj nie wiemy, czy one, czy to są bardziej rośliny, czy to są zwierzęta, czy to w ogóle jakby wchodzi w zakres naszej biologii, czy jest to coś zupełnie obcego. A jednocześnie, co, co jakby mocniej rozwija się w dalszej części powieści, jakby strefa nadnaturalna, ona bardzo płynnie przechodzi w strefę naturalną, czyli bo o ile zaczynamy od oglądania jakichś właśnie zupełnie abstrakcyjnych krajobrazów, tak później przechodzimy do rzeczy coraz bardziej konkretnych i z jakichś dziwnych potworów, czy zamiast dziwnych potworów pojawia się coraz więcej po prostu rzeczy, które by podchodziły bardziej pod kategorię monster attack, powiedzmy. Czyli mamy tam jakieś gigantyczne kraby, czy gigantyczne kałamarnice, ale jakby mm, granica między tym nadnaturalnym, a zwykłym, powiedzmy, naturalnym zagrożeniem. Jest tutaj bardzo taka delikatna. I to świetnie się wpasowuje właśnie w tę konwencję takiej raz, że powieści właśnie para podróżniczej, a dwa w ogóle konwencje te, te, tego tajemniczego nieodkrytego lądu, czy nieodkrytego morza i tajemnic, które mogą kryć te głębiny. Bardzo słuszna uwaga i to, o czym ty wspominasz, że przechodzimy płynnie do takiego tak, zagrożenia bardziej naturalnego, to widać po samej konstrukcji powieści, bo ja takie odniosłem wrażenie w trakcie lektury, że można by ją tak umownie podzielić na takie trzy akty. Mamy ten pierwszy akt, taki najbardziej zakorzeniony no, nawet można by pewnie powiedzieć wprost w literaturze world fiction, gdzie jest bardzo dużo niedopowiedzenia, gdzie do końca nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Mm -hmm. I ten akt pierwszy kończy się tym rozdzieleniem dwóch szalup. Pozostaje nam jedna szalupa, która trafia na morze wodorostów, które nie jest nazwane, ale ale patrząc na literaturę Hodgsona ogólnie, no to, to można powiedzieć, że pewnie jest to Morze Sargasowe, no bo on napisał taki kilkanaście różnych tekstów, które gdzieś tam na tym Morzu Sargasowym się dzieją i tak tworzy to taki nieformalny cykl takich opowieści z tego Morza Sargasowego. I mamy taki drugi akt na samej tej wyspie, gdzie... Płynnie mamy z jednej strony przechodzenie od tego nadal niezrozumiałego, no bo na początku znów mamy jakieś istoty, mamy jakieś, jakąś faunę na przykład, ale też faunę, której no, ci marynarze nawet nie, nie umieją opisać. Oni gdzieś tam się powołują, że nie wiem, coś im przypomina jakieś wybujałe grzyby, albo jakieś istoty trochę skrzyżowanie, nie wiem, człowieka z, z jakąś ośmiornicą czy, czy z jakimś tam krabem, ale to wszystko jest znów takie bardzo ubogie w detale, tak żeby ta wyobraźnia, wyobraźnia czytelnika jak najbardziej pracowała. I później mamy ten trzeci akt, taki powiedziałbym, bardziej zakorzeniony w powieści przygodowej, gdzie oni już funkcjonują na tej wyspie i ta atmosfera tego niedopowiedzenia trochę siada, to zagrożenie staje się bardziej bezpośrednie, wkrada się jakiś tam taki wątek romansowy, no i, i to zakończenie, ten trzeci akt, on może nie jest zły, ale, ale warto też mieć świadomość tego, że jednak ten klimat w powieści wyraźnie, w moim odczuciu właśnie w tych po jednej trzeciej się dosyć mocno zmienia. Mm -hmm. Tak, mnie się to swoją drogą bardzo kojarzy z Wyspą Itongo Grabińskiego, który też jakby zaczynał powieść od takiego niesłychanie mocnego, weirdowego, czy w ogóle horrorowego rozpoczęcia, czy w ogóle takiej horrorowej sceny, by z kolei przejść do powieści jakiejś przygodowej, podróżniczej bardziej, choć oczywiście jednocześnie ezoterycznej. I tutaj, no nie wiem, no da się kupić te konwencje, i z jednej strony można oczywiście, Znaczy, ja uważam, że faktycznie, bo nie ostrzegamy tutaj przed żadnymi spoilerami, mam wrażenie, że po prostu warto czytać tę powieść może z, właśnie z tą świadomością, że, że będzie ona jakby dążyła w stronę takiej rzeczy bardziej przygodowej. I no właśnie, mówiłem tutaj o tej kolejności, w jakiej Horson pisał powieści i wychodzi na to, że Mm, Szalupy są jego pierwszą opublikowaną powieścią, a jednocześnie ostatnią, którą napisał. No, później jeszcze przez wiele lat pisał opowiadania, ale już nieważne. Ale zastanawiam się, czy rzeczywiście jakby to dążenie do czegoś takiego bardziej łatwego, do przygodowego, nie było jakby podyktowane tym, że po prostu chciał coś wydać. Że, wiecie, z tego, co czytałem o jego, jego tej pierwszej powieści o Czarnym Lądzie. I na tyle, na ile znam Dom na granicy światów, to są rzeczy niesłychanie jak na horror awangardowe, prawda? To jest do, Dom na granicy światów to, to jest coś rzędu Lovecrafta, który jak doskonale wiemy, za swojego życia zbyt wiele nie wydał. I no, możemy się domyślać, że Hodgson też nieszczególnie był w stanie znaleźć dlatego początkowo wydawcę. Być może dlatego właśnie skierował się w stronę czegoś takiego, nawet być może w czasie jakby tworzenia, prawda? Może zaczął pisać szalupy jako rzecz taką bardzo mroczną, a w trakcie nie potrafiąc wydać poprzednich rzeczy, może skierował się w stronę czegoś bardziej przygodowego. Nie wiem, to jest takie moje przypuszczenie, ale ono mi się bardzo narzuca. Ale no, da się kupić te tę konwencję, szczególnie, że no początek jest naprawdę fantastyczny i jakby jest to w miarę przyzwoicie spięte, powiedzmy w jakąś jedną całość. No ale jednocześnie to, to jest powieść, którą tak naprawdę czyta się w dużej mierze dla obrazów, no, no to po prostu dla tej jakby samej wyobraźni Hodgsona, no ona jest powalająca. I myślę, że warto wspomnieć jeszcze też o jednej rzeczy, bo jak ja sobie przeglądałem przed naszym nagraniem internety, to w wielu miejscach, w różnych recenzjach podnosi się to, że stylizacja językowa u Hodgsona powoduje, że ta książka jest trudna w odbiorze zresztą chyba nawet Lovecraft teraz już zamknąłem ten fragment poświęcony Hodsonowi i chyba też na to wskazywał w tym swoim eseju i pewnie w tym duża zasługa tłumaczenia, natomiast wydaje mi się, że ta książka językowo w naszym wydaniu jest wyjątkowo bezbolesna. Ja mam porównanie chociażby z, nie wiem, z Wyspą Skarbów, chociażby którą niedawno odświeżałem, jednak tam dużo bardziej ta forma podania całej tej opowieści no gdzieś tam mi, mnie raziła momentami, czy mi trochę przeszkadzała, bo, bo ta powieść jest pisana z perspektywy pierwszej osoby. No to jest taka formuła, która często była w tych takich morskich opowieściach przygodowych stosowana czyli, że mamy narratora który jest uczestnikiem wydarzeń i opowiada wszystko to co się wydarzyło z, ze swojej własnej perspektywy no i to czasami mogłoby faktycznie nie grać, ale wydaje mi się, że akurat w szalupach, w naszej przynajmniej wersji językowej to, to naprawdę się całkiem nieźle sprawdza nie, no co do języka to ja muszę przyznać, że tak po prostu trzeba było w niego wejść. To nie było coś, co by było uciążliwe. Nie było właśnie tego, jak mówiłem wcześniej o widmowych piratach, że tam naprawdę raz, że też było dosyć archaiczne, ale dwa, że po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, było to tak jakby hermetycznym językiem napisane. A tutaj nie. Wystarczyło kilka stron i po prostu tak udało mi się wejść jakby płynnie jakby w tę narrację, że zupełnie jakby nie odczuwałem żadnego problemu także no, czytało mi się to naprawdę bardzo przyjemnie, byłem wręcz zaskoczony że, że tak po prostu lekko i przyjemnie wchodzi mi ta książka no tam tylko w jednym miejscu wydaje mi się, że w, w tym trzecim akcie gdzie mamy statek w roli głównej przez moment tam trochę faktycznie Hudson popłynął w, jeżeli chodzi o tą warstwę językową taką marynistyczną stricte ale, ale to wydaje mi się, że to jest naprawdę coś co kompletnie nie rzutuje na odbiór Mhm. Całości. Tak, ale właśnie jak już jesteśmy przy tych wszystkich marynistycznych rzeczach, bo też was w zasadzie też na początku już jakby sygnalizowaliśmy to jakby, że sam Hodgson był marynarzem i właśnie też wspominałeś o tych opowiadaniach z, z Morza Sargasowego, tak o cyklu z Morza Sargasowego. Znaczy już jakby na boku ja po prostu w, po przeczytaniu tych szalup marzę, żeby no najlepiej w wydawnictwie CNT w serii Biblii Takiej Grozy, ale w zasadzie gdziekolwiek indziej, żeby te opowiadania się też ukazały. No, byłoby fantastycznie, bo ja po prostu do, mega jakby wciągnąłem się w to, jak on potrafi opisywać te wszystkie rzeczy. Jest on no, niesamowicie autentyczny i no po prostu czuć, że on to czuje. Też, czuł te wszystkie morskie klimaty, nie wiem. To, właśnie to też, nie wiem, czy, to, czytałeś chyba Tejor? Tak, tak, tak, tak, oczywiście, oczywiście. To, też, też w ogóle to, bo, trochę to jest takie dziwne porównanie, prawda? Bo tutaj mamy książkę, która ma niespełna chyba 160 stron w porównaniu do jakiejś tam wielkiej cegły Simonsa. Ale wydaje mi się, że jeśli ktoś... Yy, przeczytał właśnie Terror i chciałby jeszcze troszkę pociągnąć dalej w takich mrocznych, morskich klimatach, to tutaj mógłby się naprawdę odnaleźć. To jest co prawda no zupełnie inna książka, ale jakby ten taki duch takiego mrocznego, tajemniczego morza, czy taki w ogóle dziczy gdzieś daleko od cywilizacji, no tutaj jest bardzo mocno obecny. Nie wiem, czy to też widzisz takie, taką bliskość? Myślę, że tak. Jak najbardziej można, można te dwie książki zestawić. Oczywiście no mówię, to jest kwestia skali, no jednak terror to jest powieść monumentalna, ale jeżeli sprowadzimy, czy porównamy te powieści tylko pod kątem takiej, z takim tym stricte przygodowym podróżniczym, marinistycznym, to, to jak najbardziej widać, że jeden i drugi twórca się bardzo dobrze w tym czuli. I jeszcze nawiązując do tego, co wspomniałeś, że fajnie było, żeby to opowiadanie się pojawiły, myślę, że to o tyle by mogło być też ciekawe, że nawet patrząc na taką fragmentaryczność tych niektórych wątków, które się tutaj pojawiają i to, że to w zasadzie nieraz jeden czy dwa rozdziały to stanowi taki osobny fragmencik, to Wydaje mi się, że to by było świetne, czy, czy mogłoby być świetne, jeżeli by te opowiadania się w Polsce pojawiły, bo podejrzewam, że wiele tych krótkich tekstów mogłoby być bardzo interesujących właśnie jako taki, taki, taka miniaturka po prostu, która mhm. żyje sobie własnym życiem, także mhm. no... Ciekawe, ciekawe jakby to wyglądało, no bo ja jakoś dogłębnie nie zagłębiałem się jak wygląda ten cykl, natomiast te opinie, które po internetach widziałem są zaskakująco pozytywne, jeżeli chodzi o w mhm. całości, także z tego też względu wydaje mi się to mogłoby być dobra rzecz, jeżeli chodzi o biblioteczkę Grozy. Mhm. Tak, szczególnie, że właśnie to jest taka rzecz, która nie jest u Hodgsona tak wyraźna jak na przykład u Lovecrafta, takie budowanie mitologii, ale jakby da się zauważyć, że lubi on do pewnych motywów wracać i wręcz Joshi zarzucał mu właśnie w kwestii opowiadań, no ale tutaj tych opowiadań to, są, to jest chyba no ponad 100, tak naprawdę w sumie, których napisał, że często bardzo się w nich powtarza. No ale do pewnego stopnia to powtórzenie też jakby... Może świadczyć o takim właśnie zafiksowaniu na punkcie jakichś konkretnych rzeczy, ale już jakby na podstawie tego, co w Polsce się ukazało, czyli na przykład Dom na Granicy Światów i ten tropiciel duchów, tam da się zauważyć pewne, no zresztą tutaj nie ma co mówić, że drobne, no bardzo wyraźne nawiązania do jakby tego samego motywu. W tropicielu duchów jest opowiadanie wieprz, które wprost nawiązuje do demonów z domu na Granicy Światów, a z kolei na przykład właśnie dom na granicy światu, widmowi piraci i szalupy. Wedle Hodgsona były jego jakąś taką bardzo dziwną trylogią, która była połączona właśnie jakimiś elementami, można powiedzieć, metafizycznymi. Tak naprawdę wydaje mi się, że nikt do końca nie wie, co miał on na myśli, ale jakby poszerzenie tego jeszcze dodatkowy materiał z pewnością pokazałoby jakby dogłębniej, co, co widział on jakby jaką tą swoją mitologię, która... Znaczy, są tu takie rzeczy, które... Są podobne, nie? to właśnie kreacja jakichś takich właśnie niepokojących rzeczy, no pewnie dałoby się to połączyć w coś większego. Znowu wracając do tego domu na granicy światów i szalup. Po prostu jakby są to różne, czy mogłoby to być traktowane jako różne elementy większej mitologii. No przy czym, a bo też o tym nie wspomniałem, Horson zmarł w wieku chyba 40, mniej więcej 40-41 lat. W czasie wojny. No i tak naprawdę, być może, gdyby żył dłużej, to napisałby tego o wiele więcej i być może ta jego mitologia rozrosłaby się w coś podobnego do tego, co zrobił Lovecraft, no, który, szczerze mówiąc, nie miał wiele więcej czasu na napisanie tego wszystkiego, ale też no tak naprawdę w kwestii mitologii dużo napisano za niego później, prawda, i nie wiem, właśnie... Jak, jak patrzysz na Hodgsona jakby z perspektywy... ja wiem, że tak dziwnie brzmi, ale z perspektywy mitologii Cthulhu, czy, czy w ogóle Lovecrafta, bo to jest pisarz, którego mimo wszystko często się porównuje. Czy widzisz tu jakieś takie podobieństwa? No, patrząc szczególnie na to otwarcie, to zdecydowanie widać podobieństwa. Ja bym powiedział może nie w tyle w kwestiach fabularnych, ale w takim pomyśle na Podejście do świata przedstawionego i to, co jest kluczowe u Lovecrafta, a co jest bardzo widoczne szczególnie w tym pierwszym otwierającym akcie Szalup z czyli to, że no gdzieś tam jednak ludzki umysł jest ograniczony, na tyle ograniczony, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie poznać I, i, i to, że nie wiem, że nam się wydaje, że świat już stoi przed nami otworem i że nic nas nie jest w stanie zadziwić, no to w bardzo prosty sposób życie potrafi to nieraz zweryfikować. No Lovecraft bardziej spoglądał w kosmos albo w otchłanie oceanów. Tutaj Hudson bardziej prezentuje takie podejście, powiedziałbym, trochę naturalistyczne, to może się kojarzyć trochę z Blackwoodem, gdzie u niego też często ta przyroda była takim elementem no, grozy, można powiedzieć, w tych opowiadaniach, tak jak, tak jak tutaj w tej książce Hotsona. Także no, wydaje mi się, że to, to jest porównanie uprawnione, przy czym na pewno warto podkreślić, że to jest mimo wszystko literatura no, odmienna i w klimacie i, i, w, i, i, i w takim ogólnym odbiorze, no bo, bo jednak Hudson operuje podobnymi środkami, ale wydaje mi się, żeby osiągnąć troszeczkę inne cele. Mm -hmm. Ale no właśnie, bo to można by powiedzieć, że byli ludzie o zupełnie, zupełnie różnym życiu, prawda? Tutaj Hodgson, który właśnie tutaj pewnie przeżył wiele przygód, był jakiś taki przedsiębiorczy i no, w zasadzie w tym swoim krótkim życiu naprawdę wiele zrobił takich Rzecz aktywnej, bo nie chcę tutaj, żeby znowu wychodziło, że, że wiesz, że samotnik z Prowidencji i tak dalej. No ale Lovecraft spędzał życie w taki jednak bardzo intelektualny, intelektualny sposób, a na płaszczyźnie jakiejś takiej przedsiębiorczości, powiedzmy, był bardzo pasywny. Nie? I Lovecraft, jakby budował wszystko na bazie jakiejś no, intelektualnej, powiedzmy, a Horson tutaj, można by powiedzieć, że, że, że bardziej na jakiejś takiej bazie z jednej strony. Dzikiej wyobraźni takiej trochę. Znaczy ja to tak odbieram rzeczy, które nie wiem, mogły mu się nawet w trakcie tych jego różnych podróży po prostu roić gdzieś po głowie, obserwując to mm, po prostu jakieś morze, po prostu, oceany i tak dalej, jakieś tego mroki i odmęty. Jakby nie miał, a z drugiej strony właśnie nie miał tej takiej. Yy, tak, tak mi się wydaje, bo nie chcę tutaj też mu zarzucać znowu jakiegoś antyintelektualizmu, prawda? Ale nie ma tego jakby takiego podłoża filozoficznego, tylko jest taka bardziej spontaniczność. Ale jednocześnie jakby no. Wiadomo, że mają oni dużą wspólną bazę czytelników i jakby jest u nich coś, co jest bardzo podobnego. No, moim zdaniem to, to, w, to w ogóle jest fajna rzecz. Ja się bardzo cieszę, że ta książka trafiła do Biblioteki Grozy, dlatego że wydaje mi się, że ona się wyróżnia i dosyć wyraźnie na tle wielu zbiorów, które w Bibliotece Grozy zostały zaprezentowane. I to nie chodzi mi tylko i wyłącznie o szatę graficzną, bo o tym w sumie w ogóle nie wspomnieliśmy, ale to też jest war warte tak, tak. wzmiankowania, mm -hmm. że już sama okładka i samo to wydanie z Glen Carrick no to, to jest rzecz zdecydowanie wyróżniająca się pozytywnie, jeżeli chodzi o Bibliotekę Grozy. No tutaj ta grafika okładkowa Krzysztofa Wrońskiego no jest świetna i robi niesamowity klimat. I, I samo to wydanie oczywiście od strony graficznej jest super, ale yy, no, ty masz oczywiście zdecydowanie większe doświadczenie i tutaj zaraz będzie moje pytanie, czy się ze mną zgadzasz, ale mi się wydaje, że na tle tego, co ja czytałem z Biblioteki Grozy, no to jednak yy, takiego zbiorku czy takiej powieści, która yy, tak gdzieś tam odbiegała mimo wszystko od yy, takiej grozy, Bardziej typowej, powiedziałbym, to nie mieliśmy było często tam jakieś zbiorki, nie wiem, takie trochę bardziej miejskie, albo takie, które by się opierały na naturze czy, czy na z, w takich wątkach przyrodniczych, a, a tutaj jednak te, ten taki sznyt marinistyczny, ta y, nutka tej opowieści przygodowej, takiej awanturniczej, no, powoduje, że jednak to jest coś wybijającego się. I jakoś tam unikatowego w tym, co do tej pory w bibliotece mm -hmm. Grozy nam CNT zaprezentowało? I pytanie, czy się ze mną zgadzasz, jako czytelnik bardziej doświadczony? Tak, jak najbardziej. To znaczy, bo też no, musiałbym jakoś sobie dokładniej nakreślić właśnie jakiś taki podział, bo mam, mam w głowie jakieś takie intuicyjne podziały tej serii na, na różne podserie, czyli powiedzmy mamy tam bardzo dużo takiej bardzo klasycznej, wręcz konserwatywnej klasyki grozy opierającej się na duchach, na nawiedzonych jakichś miejscach. I to są oczywiście świetne rzeczy i fantastycznie się je czyta, ale jakby nigdy nie traktowałem ich większą może poza Jamesem, jako jakieś takie rzeczy z najwyższej półki tej serii. Zawsze najwyżej dla mnie był czy Machen, czy Blackwood. I właśnie tutaj Hodgson, który po prostu... Znaczy, bo to jest coś, co się... No naprawdę, no tak samo jak na, naprawdę opowiadania Machena, to się po prostu wybija, bo jest mega oryginalne. To, to jest coś, co wprowadza jakby nowe wątki w ogóle, mam wrażenie, do literatury grozy. Pokazuje jakieś zupełnie inne ujęcia, i tak samo jest właśnie u Blackwooda czy, czy u Machena, że oni, oni nie tylko jakby doskon, doskonalili jakieś konwencje, ale oni je po prostu stwarzali. Czy, no, czy, czy po prostu Lovecraft, prawda, który z jednej strony no, oczywiście bardzo dużo czerpał od swoich poprzedników, ale wytwarzał z tego jakąś zupełnie inną jakość, i dokładnie to samo robi Hodgson. Na bazie, bo tutaj no, bardzo wyraźnie widzimy, o czym już to kilka razy mówiliśmy w Szalupach. To, od czego nie udało jakby mu się uciec, a może do czego dążył, czyli ten, ten schemat powieści przygodowej, ale jeśli by patrzeć na niego jako na jakąś bazę, to on z tej bazy stworzył coś w ogóle no, niesamowitego, no, czego, czego naprawdę no, nie czytałem y, nigdy w życiu. No, i no, Jest to fantastyczne i pewnie już będziemy jakoś tak powoli dążyć do końca. Tak, myśl, my, myśl, i myślę, że ten, w zasadzie tym moglibyśmy pewnie spuentować, bo Zaczniemy się pewnie powtarzać, a, a po prostu to jest, to jest powieść, którą warto poznać. To, to jest rzecz dobrze napisana, ciekawa, jakoś tam nietypowa i odnajdą się w niej czytelnicy, którzy lubią Lovecrafta i takie bardziej weirdowe rzeczy i ci, którzy poszukują takiego bardziej lżejszego pióra powiedziałbym, czy, czy bardziej takiej awanturniczej historii przygodowej z, z, no z takim specyficznym horrorowym sznytem nadanym tutaj przez Hodsona. Bardzo fajna rzecz. Ja się cieszę, że, że mi ją poleciłeś i i, I od razu nabrałem ochotę, żeby Horsona coś jeszcze ponadrabiać. Dokładnie, a tutaj no, naprawdę jeszcze raz to powtórzę, dom na granicy światów, jeśli, znaczy inaczej, jeśli przeczytaliście kiedyś Lovecrafta i wam się podobał, przeczytajcie Horsona. Jeśli przeczytaliście kiedyś dom na granicy światów, przeczytajcie Szalupy. Jeśli przeczytacie Szalupy, przeczytajcie dom na granicy światów. Jeśli podobają wam się rzeczy morskie, przeczytajcie Horsona. No naprawdę, to nie chcę tutaj znowu mówić, że to jest rzecz obowiązkowa, no ale nie wierzę, żeby to się nie podobało. Jeśli lubicie klasykę grozy, no to koniecznie, koniecznie. A jeśli lubicie po prostu no, czy, czy, czy jakieś wybiucze z niej rzeczy, to jest taka rzecz, która no, powinna, wam, powinna wam podejść. To nie jest, wiecie, jakaś ramotka o duchach i zamkach, która jest fajna dla fanów retro. Nie, to, to, to, to musi wam się spodobać. I tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończymy. Dokładnie. Już nie przedłużajmy. Także dziękujemy wam za słuchanie. Dajcie znać, co myślicie o tej książce i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.